Biggest city in Michigan. Home of Motown Music. Automotive capital of the world. The city of infamous mayor Kwame Kilpatrick. The place to love. Detroit. The D. -D, -D. PolishDetroit.com. The one and only Polish podcast from Detroit. About Detroit. And now here's your host, Hi. Lucas Witkowski. <głos> Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam ten dżingiel. Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit, przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Pół roku minęło, lekki rozbrat z mikrofonem, no ale w końcu udało mi się wygospodarować troszkę czasu, żeby poukładać rzeczy związane z pracą, związane z moim życiem prywatnym. No i mam nadzieję też i z podcastem. Cieszę się, że w końcu mogłem siąść przed mikrofonem i kilka słów dzisiaj do Was powiem. Jak wiecie, nagrywałem czy nagrywam nadal mój podcast od 2005 roku sprawiało mi to swego czasu wielką przyjemność swego czasu, no w sumie przez 7 lat raz w tygodniu mogliście spodziewać się mojego głosu w swoich słuchawkach, no ale ostatnio niestety bardzo się zaniedbałem nie wiem, czy to moje lenistwo, czy jakaś lekka oznaka zmęczenia po tych siedmiu latach, czy po prostu to, że w moim życiu dużo się działo. Nie wiem, nie będę przepraszał, nie będę obiecywał, po prostu doszedłem do wniosku, że może już czas jest łapać się za mikrofon. Nie będę deklarował, że nagrywać będę co tydzień, po prostu raz na jakiś czas odwiedzajcie moją stronę, raz na jakiś czas. Sprawdźcie, czy coś nowego w waszym iPodzie, czy innym e, device'ie, e, powiem w cudzysłowie, e, się nie pokazało. Coś z znaku właśnie Polski Detroit. E, no cóż, e, zresztą. Miałem coś powiedzieć, przeprosić, ale, ale tak jak powiedziałem na wstępie, nie będę tego robił. Już niedługo, jeśli, jeśli, jeśli jesteście nadal zainteresowani tematem około detroickim, to już niedługo na portalu onet.pl jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pojawi się duży artykuł właśnie poświęcony miastu, także serdecznie zapraszam. Oczywiście poinformuję Was o tym na moim Twitterze, może też i na stronie internetowej. No ale najlepiej jakbyście sprawdzali onet.pl. Zapraszam serdecznie właśnie do przeczytania tego artykułu. Nie wiem jeszcze co w nim będzie, no ale wszystko co związane z Detroit mnie interesuje. A jeśli chodzi o, o, o przyszłe jakieś odcinki polskiego Detroit, nie wiem kiedy... Nie wiem o czym, znaczy mam już kilka pomysłów i mam kilka rzeczy, o których chcę mówić, ale tak jak dostawałem teraz ostatnio przez te parę miesięcy maile od was, żebym nie obiecywał, żebym się nie spinał, żebym nie robił tego co tydzień, jeśli nie mam czasu, jeśli cokolwiek innego się dzieje, po prostu nie ma żadnej presji i właśnie tak będę postępował. Będę miał wenę, żeby nagrywać, będę nagrywał. Nie będę miał czasu, nie będę miał ochoty, po prostu sorry ale nie będę robił nic na siłę. Jedyne, co chcę powiedzieć, wróciłem z Detroit do Polski, mieszkam w Warszawie, także jeśli macie ochotę spotkać się, porozmawiać, to oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu. Telefonu nie będę podawał, e-mail znacie, polskidetroitmałpka gmail.com Pracuję w dosyć, w sumie w bardzo dużej firmie, do godziny 18 każdego dnia na tygodniu jestem zajęty, ale po 18 zawsze na jakieś piwko, czy kawkę można wyskoczyć, y, pogadać. Y, no nic, y, cieszę się, y, widzę, że jednak y, no jakoś nie zacinam się, nie, nie, nie, nie brakuje mi słów, także to dobry, to dobry znak, to naprawdę dobry znak i myślę, że będzie mnie motywowało do tego, żeby częściej w najbliższej przyszłości łapać za mikrofon. Dobra, gdybym się z wami nie słyszał, gdybym jeszcze nie nagrał mojego podcastu przed świętami, to życzę wam spokojnych, fajnych, miłych, rodzinnych świąt z dużą ilością barszczu z łóżkami. No, wesołych świąt i do następnego razu. Na razie, hej. mainstream radio was such a fucking bummer. No indie music, nothing too funny. Clear channel motherfuckers did it for the